Przeczytajmy jeszcze w świetle tego, o czym wcześniej była mowa, fragment z pierwszego listu Piotra, z czwartego rozdziału. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział i przeczytajmy od dwunastego do szesnastego wiersza.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 Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. W naturalny sposób boimy się cierpienia. I wszelkimi sposobami próbujemy go uniknąć, albo przynajmniej je złagodzić. Dlatego produkujemy tak wiele środków przeciwbólowych. Jednak, jak już dzisiaj mówiliśmy, ludzie decydują się na znoszenie pewnego rodzaju cierpień, aby osiągnąć pewien cel. Ludzie są gotowi zadawać sobie fizyczne cierpienie, aby osiągnąć cel, którym jest upodobnienie się do innych. Jako chrześcijanie mamy zagwarantowane cierpienie. Zagwarantowane. Czytamy, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. I Pan Jezus mówi, jeśli mnie prześladowali, możecie być pewni, że i was będą prześladować, bo nie jest uczeń ponad swojego Pana. Mamy gwarancję tego, że będziemy cierpieć, Ale Bóg nie pozostawił nas w nieświadomości co do znaczenia i celu naszego cierpienia. Człowiek jest w stanie wiele znieść, jeśli wie dlaczego. Jaki jest tego sens, jaki jest tego cel. Najtrudniej jest cierpić ludziom, którzy nie mają odpowiedzi na pytanie dlaczego. Ludziom, którzy żyją w jakimś takim poczuciu niesprawiedliwości, która ich spotyka. I w swoim cierpieniu mówią, Boże, czemu dopuszczasz do tego, żebym tak cierpiał? Boże, za jakie grzechy ja tak cierpię? Ludzie, którym wydaje się, że nie powinni cierpieć, a jednak cierpią i nie potrafią znaleźć odpowiedzi dlaczego natomiast jeśli człowiek wie dlaczego cierpi w jakim celu to cierpienie co może wyniknąć z tego cierpienia to jest w stanie dużo, dużo więcej znieść i dlatego też Słowo Boże mówi nam dlaczego cierpimy i w jakim celu cierpimy. W naszym fragmencie Piotr mówi nam o naszym uczestnictwie w cierpieniach Chrystusowych. Trudno jest nam pojąć głębię i zakres cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jedyne, co możemy zrobić, to starać się zrozumieć znaczenie Jego cierpienia i cel, w jakim On cierpiał. I im lepiej je zrozumiemy, tym też ochotniej poddamy się cierpieniu w naszym życiu. Dlaczego Pan Jezus cierpiał? W tym samym liście, w drugim rozdziale w 21 wierszu Piotr mówi, Chrystus cierpiał za was. Chrystus cierpiał za was. A w trzecim rozdziale i w 18 wierszu mówi, Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. autor listu do hebrajczyków w 13 rozdziale w dwunastym wierszu mówi Jezus, aby uświęcić lud własną krwią cierpiał poza bramą i w piątym rozdziale mówi o Jezusie Chrystusie że za dni swego życia w ciele znosił, zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami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 stał się dla wszystkich, którzy muszą posłuszni sprawcą zbawienia wiecznego to oczywiście nie są wszystkie fragmenty które odpowiadają na pytanie dlaczego Pan Jezus cierpiał jest to tylko kilka fragmentów które dają nam wystarczające oparcie w naszym cierpieniu cierpienie Pana Jezusa miało i ma zbawczy i uświęcający cel ratuje człowieka od zagłady, od śmierci i czyni człowieka doskonałym czyni człowieka świętym oddzielonym od brudu oddzielonym od zła oddzielonym od nieprawości i przeznaczonym do świętości, użytecznym, do dobrego dzieła, gorliwym, w dobrych uczynkach. Taki cel miało cierpienie Chrystusa. spawienie i uświęcenie. I kiedy my cierpimy, kiedy my cierpimy dlatego, że należymy do Jezusa i stoimy po Jego stronie, to jak Piotr mówi uczestniczymy w cierpieniach Chrystusowych. Nasze cierpienie przyczynia się do zbawienia i uświęcenia ludzkich dusz, zarówno naszej własnej duszy, jak i duszy innych. To właśnie, kiedy misjonarze idą i głoszą i są gotowi być wyśmiewani Gotowi są cierpieć, a nieraz i ginąć. Dlatego ludzie słyszą, wierzą i są zbawieni. Jakże wielu cierpiało, aby inni mogli poznać. Wiecie, że od samego początku uczniowie Pana Jezusa Chrystusa znosili wszelkiego rodzaju przeciwności, prześladowania i cierpienia i według historii z wyjątkiem Jana wszyscy zginęli śmiercią męczeńską aby ówczesny świat mógł słyszeć o Chrystusie i jakże wiele dusz było zbawionych dzięki ich cierpieniu apostoł Paweł mówi o tym, że i on znosi cierpienia uczestniczy w cierpieniach Chrystusowych Uzbawieni ludzi. Czy to znaczy, że ofiara Pana Jezusa nie była wystarczająca? Czy to oznacza, że ofiara Pana Jezusa nie była doskonała i pełna i że teraz my musimy coś dołożyć do tej ofiary? Absolutnie nie. Tak jak tutaj czytaliśmy z listu Piotra, Chrystus cierpiał raz. Jego ofiara jest doskonałą ofiarą i skuteczną ofiarą i nie możemy do niej nic oddać i w żaden sposób jej uzupełnić. Ona sama w sobie jest doskonała i wystarczająca po zbawieniu. Ale czy to oznacza, że jeśli Chrystus za nas cierpiał, my już nie będziemy cierpieć? Widzisz, <śmiech> wielu ludzi tak się naucza w Kościele. Wielu ludzi coś takiego próbuje nam powiedzieć. Że skoro Chrystus cierpiał za Ciebie, to Ty już nie musisz cierpieć że teraz, jeśli przyjdziesz do Niego, to On zabierze wszelkie Twoje cierpienie i w to miejsce da Ci tylko błogość i błogosławieństwo. Jest to półprawda, która jest gdyż Kiedy przychodzimy do Chrystusa, prawdziwie zabiera nam cierpienie związane z niewolą grzechu, związane ze śmiercią naszej duszy, związanej ze strachem przed śmiercią i wiecznym potępieniem. I uwolnia nas od wielu różnych cierpień. Nieraz uzdrawia nas z chorób i, i daje wolność od takiego cierpienia. Ale z drugiej strony sam Pan Jezus Chrystus i Jego wierni apostołowie mówią teraz, jeśli jesteś Chrystusem, to nie tylko masz dostęp do Jego łaski, Jego mocy, ale w tym samym niejako Miejscu, gdzie doświadczasz tego błogosławieństwa i tej mocy również spotka cię cierpienia i więzy i prześladowania i doświadczenia i cierpienia to jest w jednej paczce apostoł Paweł mówi jeśli razem z nim cierpimy razem z nim też będziemy uwielbieni I zwróćcie uwagę na jeśli to jest pewien warunek tutaj. Słowo Boże podkreśla nam, że częścią naszego błogosławionego chrześcijańskiego doświadczenia jest cierpienie. Jeśli próbujemy tego uniknąć, jeśli będziemy się przed tym zdrywać, jeśli nie dostrzegamy wartości tego cierpienia i tego, do czego Bóg go używa, nie możemy mieć z nim działu. Nie można sobie wybrać tylko tej części Chrystusa, która odpowiada naszym cielesnym oczekiwaniom. Nie możemy wybierać. Albo Chrystus jest cały w nas. Łącznie z swą chwałą i łącznie z swą hańbą w oczach tego świata. Albo bo w ogóle nie mamy. Albo bierzemy całego Chrystusa. Albo w ogóle nie mamy Chrystusa. Mamy fałszywego Chrystusa. Jeżeli tylko jakąś część Jego przedstawiamy, jeśli ludzi zwodzimy, namawiając ich tylko do tej części, która odwołuje się do ich ego, to tak naprawdę nie prowadzimy ich do prawdziwego Chrystusa. Ale prowadzimy ich do jakiejś łudy. Do jakiejś religijnej fantazji, w której wcześniej czy później oni się rozczarują i porzucą to. Kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą burze, kiedy przyjdą uciski. Cierpienie naszego Pana miało i ma zbawczy i uświęcający cel, I tak samo nasze. Kiedy uczestniczymy w Jego cierpieniach, to przyczynia się do zbawienia i uświęcenia naszej duszy i duszy innych ludzi. Nie dodając niczego do doskonałej ofiary naszego Zbawiciela, nasze cierpienie jest niezbędną częścią manifestacji mocy tej ofiary Chrystusa w życiu ludzi. I dlatego to ma miejsce, że to zbawienie odbywa się na polu bitwy z mocami ciemności. Tak jak dzisiaj czytaliśmy, żyjemy w świecie, który nienawidzi prawdy, nienawidzi światłości, nienawidzi Chrystusa i nienawidzi tych, którzy do Niego należą. Wróg zadaje nam bolesne ciosy i rany, ale wynik tej bitwy jest już przesądzony apostoł Jan w pierwszym liście napisał a Syn Boży na to się objawił aby zniweczyć dzieła diabelskie w liście do hebrajczyków w drugim rozdziale czytamy skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele więc i On, Chrystus również miał w nich udział aby przez śmierć zniszczyć Tego który miał władzę nad śmiercią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 lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Jezusie Chrystusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Pochylmy nasze głowy, proszę, mój. Panie, ten świat, w którym żyjemy, pełen jest cierpienia. Pełen jest płaczu niewinnych, niesprawiedliwości. W różnych częściach tego świata ta zło człowieka, ta grzeszność i niewola, Nieprawości manifestuje się w różnoraki sposób w wyzysku drugiego człowieka, w zadawaniu cierpienia, w znęcaniu się, wykorzystywaniu. Prawdziwie jest to padł łez. My jako chrześcijanie mamy udział w tym cierpieniu. I dziękujemy Panie, że przez Twoje święte słowo i przez wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa pokazujesz nam głębszy sens i wartość naszego cierpienia. Naszych doświadczeń. Naszych zmagań. Także nie musimy popadać w frustrację i nie musimy załamywać się w nie wiedząc dlaczego i po co. Ale jeśli lgniemy do Ciebie jeśli rzeczywiście Twoje Królestwo i Jego Sprawiedliwość są naszą pasją i najwyższym priorytetem naszego życia, wtedy też i nasze cierpienie ma sens. Wtedy wszelkie doświadczenia, wszelkie zmagania, wszelkie przeciwności wiemy, że używasz i ich ku dobremu w naszym życiu że i przez nie kształtujesz nas, nasz charakter, że przez nie oczyszczasz naszą wiarę, że przez nie ratujesz nas od grzechu, od zwiedzenia, od ulegania rządzą naszych ciał, że przez nie, Panie, ratujesz naszą duszę i kiedy my w godny sposób je znosimy, kiedy my w nich, Panie, szukamy Ciebie i wołamy do Ciebie i ufamy Tobie i wielbimy Ciebie w naszych doświadczeniach, jaśniejemy też szczególnym blaskiem i używasz tego Panie jako narzędzie, jako oręż zwycięstwa nad wrogiem ratując dusze ludzi przynosząc zbawienie i sprawiając, że ta wolność Chrystusowa przez nas roznosi się i wielu jeszcze może doświadczyć Panie Twojego zbawienia i życia, które dajesz Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Dziękujemy, Panie, że dałeś nam przykład. Zapierając się samego siebie. Aby pełnić wolę Ojca. Nawet wtedy, gdy oznaczało to schańbienie, cierpienie, śmierć na krzyżu, złożenie na Ciebie wszelkiej ludzkiej nieprawości, wszelkiego zła, ten niewymowny ciężar grzechu. Panie, tak jak czytamy, nasze miejsce zostałeś uczyniony grzechem. chociaż nie jesteśmy w stanie pojąć znaczenia tych słów, pojąć głębi Twojego cierpienia, ogromu Twojej męki, a nie z jaką wdzięcznością patrzymy na krzyż i to zbawienie, które nam tam skotowałeś i tę łaskę, jaka nas spotkała, że do nas przemówiłeś, że nam się objawiłeś, że nas ku Tobie pociągnąłeś że te słowa o Twym krzyżu przestały być jakąś pustą religijną, tylko teorią. A stały się czymś żywym, czymś prawdziwym, co zmieniło nasze życie. Dzięki Ci. Dziękujemy za tę pamiątkę, Panie, Twojego cierpienia, Twojej męki, Twojej śmierci, że mamy chleb i wino które pozwalają nam uczestniczyć też w tym rozważaniu Twojej śmierci w taki sposób. Pozwalając nam zrozumieć też w jakiś sposób naszą jedność z Tobą. Nasze uczestnictwo w Twojej ofierze. To błogosławieństwo, które na nas spływa i to powołanie, by razem z Tobą cierpieć po błogosław prosimy ten chleb który łamiemy na pamiątkę Twojego ciała danego za nas po błogosław prosimy ten kielich wina który pijemy na pamiątkę Twojej świętej, przelanej krwi, która zmazuje wszelki nasz grze, wszelką naszą nieprawość. Daj Panie, byśmy i dzisiaj, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, doświadczali mocy Twojej ofiary w naszym życiu. Przysposobieni tą mocą, byli dobrymi zwiastunami Ewangelii, odważnymi, pełnymi ducha świadkami, skutecznymi w naszym świadectwie, wolni od wstydu, wolni od lęku, przysposobieni, posłani. Opasani, mocą Twoją skutecznie o Tobie świadczyć. Zabierz naszych serc, hmm. prośbiennie leją przed cierpieniem. napełnia nasze serca ufną odwagą. I daj nam to doświadczenie radości, jakie obiecałeś tym, którzy będą mieli, którzy w Twoim imieniu będą gotowi znosić prześladowanie i cierpienia. Daj nam w pełni uczestniczyć w tej pamiątce. Błogosław nam też w szczególny sposób działaj w sercach tych wszystkich, którzy z jakichś przyczyn wstrzymują się przed uczestnictwem w tej pamiątce. Okaż im Twą łaskę. Okaż Twe miłosierdzie. W mocy Ducha Twojego daj tę zbawczą wiarę, by do Ciebie przyjść i Tobie się w pełni oddać bez żadnej rezerwacji. Panem zmawicielem życiem prosimy prosimy Amen.